Klasyka, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co my rocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na metropolitanblogspot.com. Witam w nawiedzonym podcast. Sobota, 26 czerwca 2021 roku. Słuchacie właśnie 348 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami sługa barana, Hubert Pandowski. Witam cię. Witam cię, baranie. Ojciec Jerzysław, Michał Jakowicz. witam cię. Witam Was ponowie, witam wszystkich po drugiej stronie słuchawek. Oraz ja, działający na rozkaz diabła, Szymon szymań Witam. Spotykamy się e, dzisiaj, by omówić dla Was gorącą premierę. Do tego premierę kinową. Boże, jak <gryw> dawno nie mogliśmy tego powiedzieć. Ale tak, e, do kin trafiła trzecia obecność. Trzeci film z uniwersum, które wszyscy lubimy, uniwersum, które rozrosło się w niesamowity, jeżeli chodzi o horror jako gatunek filmowy sposób, uniwersum, które właśnie czekało na takie pewnego rodzaju domknięcie, tym zamknięcie pewnego etapu, no i ta trzecia obecność miała być właśnie takim kamieniem milowym, Dlatego ja osobiście no nie mogłem się doczekać i wprawdzie nie na premierę, ale stosunkowo szybko do kina dotarłem. Jak to z Wami było? Czy teraz po tej przerwie, po odzwyczajeniu się w ogóle od premier kinowych wyczekiwaliście tego filmu? Czy może tak bardziej chłodno do tego podchodziliście? I po co takie rzeczy wyciągamy już na początek? Ja, no bo ja... Przeszniłś mój świat. Ja wyczekiwałem, wyczekiwałem, bardzo czekałem, ale odwykłem od kina, odwykłem całkowicie i cieszę się, że kina otworzyli, ale tylko dlatego, że kina są potrzebne, żeby powstawały filmy. Bo bez tego rynek filmowy bardzo by się zmienił, ale ja jeszcze w kinie nie byłem od otwarcia tych kin i w ogóle jakoś nie mam parcia. Gdy obecność była grana u mnie w mieście, no to przez tydzień tuptałem nóżkami, a ostatecznie nie poszedłem, bo po prostu nie mam takiej możliwości w swoim życiu w tym momencie. Ale też nie, nie mam jakiegoś parcia i nie mam chęci wielkiej. Od, odwykłem. Dwa lata niechodzenia do kina sprawiły, że się tak rozleniwiłem, że jak się okazuje, za konwentami tęsknię, za kinem nie bardzo. Mhm. A ja akurat do kina trafiłem, chociaż z tym wyczekiwaniem to u mnie było różnie, e, dlatego głównie, że e, kampania marketingowa e, nie do końca mnie do siebie przekonywała. E, jakość e, te e, pierwsze zdjęcia, które wypływały, te szczujące nas nawiązaniami do egzorcysty, e, brak Jamesa Wana za kamerą, e, pierwsze trailery, to wszystko jakoś tak powodowało we mnie taki lekki niepokój, no bo tak się zwykło cały czas mówić, że w tym uniwersum te części główne robione przez Wana, one trzymały wysoki poziom. Jak Wana zabrakło, no to już Annabelle Comes Home, w której Warrenowie się też pojawiali. Miała mieszane recenzje, chociaż akurat w tym gronie się wszystkim nam podobała. No mm -hmm. i tak trochę nie wiedziałem właśnie, jak ten film będzie wyglądał, czego się tutaj spodziewać. Ale dla mnie akurat takim magnesem było po pierwsze to, że uznałem, że skoro na pierwszej i drugiej obecności byłem w kinie, to na tej trzeciej części też wypada być, w sumie na Annabelle Comes Home też byłem, więc akurat tak serial z Warrenami mam w pełni kinowo ogarnięty, ale to co mnie też przekonało to to, że tak zapowiadany był też ten wątek sądowy, a ja dosyć lubię tego rodzaju motywy. Pamiętam, że podobało mi się to w egzorcystomach Emily Rose. Za często tego nie dostajemy. No więc mhm. tutaj to, to też był taki ma malutki magnesik dla mnie akurat osobiście, żeby się nie pojawić. Mhm. No właśnie, odzwyczailiśmy się. Ja też wam powiem, że no, te premiery teraz nie trafiły na najlepszy moment, ale przez to, że po prostu rozmawiałem z wami, to się troszkę nakręciłem na to, że ten czerwiec zrobił się taki e, horrorowy. Mamy Ciche Miejsce dwa, spirale i Obecność w kinach trzecią. No i okazało się, że mogę dotrzeć tylko na jeden film, no to oczywiście wybrałem Obecność. E, I tutaj dobrze, że wspomniałeś o tej kampanii, bo rzeczywiście to nie jest tak, że ona była jakoś nie wiem, zła, beznadziejna czy coś takiego, ale nie budowała aż takiego hype'u. Jednak było czuć, że e, znaczy wydawało się, mam wrażenie, na etapie kampanii, że troszkę e, zaorano to pole, że już e, Ciężko będzie wycisnąć z tego wszystkiego coś więcej, coś nowego, jeszcze jakoś nas zaskoczyć. No a czy tak się rzeczywiście stało, czy może jednak to była pozytywna niespodzianka, o to dowiecie się, drodzy słuchacze, za chwilę. Jerry wspomniał, że James Wan nie stał tym razem za kamerą. Rzeczywiście za kamerą stał Michael Haves, czyli twórca topieliska klątwy La Jorony, to pielisko wszyscy widzieliśmy? Wszyscy wiedzieliśmy, jak się Niep. ostatnio dowiedzieliśmy. Aha, ty nie widziałeś. Jak się ostatnio dowiedzieliśmy, to już <śmiech> nie, nie. nie jest film z Conjuverse, to już nie jest film z uniwersum obec obecności, ponieważ właśnie reżyser potwierdził, nie, że te wszystkie nawiązania bardzo, bardzo silne, które tam wrzucił, to takie miały być tylko easter egg i mrugnięcia okiem i takie tam e, sobie. No. Także Lajarona wypada z uniwersum obecności, więc nadal obracamy się tylko po sprawach Warrenów. Ale jak już wspomniałeś o tym filmie, to to był u mnie, to było chyba u mnie ten taki najbardziej... Y problematyczny motyw moment yy, w oczekiwaniu na obecność, bo samej kampanii marketingowej ja tak aż nie śledziłem, ale no to, że One odchodzi, to już było wiadomo, że, że jakość raczej spadnie, a ja akurat z całego tego uniwersum widziałem tylko topielisko w kinie, yy, no i te, umówmy się, no to był jeden z gorszych filmów, nie? Yy, także obecność, mhm. która do tej pory była tym takim, takim monolitem. Yy, wiadomo było, że filmy poboczne mogą być gorsze, mogą być lepsze, że to zawsze będą jakieś tam spoko straszaki że czasami trafi się taka Annabel 2 a czasami trafi się Zakonnica albo Annabel 1, a obecność to była taka, taka petarda I ja się tego mocno obawiałem, że jak ten facet teraz weźmie ten film pod swoje skrzydła, to żebyśmy tylko nie dostali drugiej Lajarony, nie? Mm -hmm. Na szczęście za scenariusz odpowiada cały czas James Wan E, wspólnie stworzyli historię e, One, stworzył ją z Davidem Leslie Johnsonem e, McGoldrickiem. E, szczerze mówiąc najpierw w notatkach, e, gdy spojrzałem na Davida Leslie'ego Johnsona McGoldricka. myślałem, że to są dwie osoby. Boże. E, facet napisał scenariusz do sieroty z 2009 roku, do filmu, który... Ja w miarę lubię i też przerabiał pomysły Wana na scenariusze w przypadku Aquamena i drugiej obecności. No i tutaj właśnie też współpracowali. No i dostaliśmy trzeci rozdział opowieści o Edzie i Lorraine Warrenach, ale tym razem troszkę inny. Dlaczego? Bo Akcja filmu rozgrywa się w Brookfield w Connecticut i skupia się na sprawie Arnego Cheyena Johnsona z 1981 roku. Arne Johnson zamordował wówczas mężczyznę, od którego wynajmował pokój, po czym zeznał, że uczynił to na rozkaz diabła, tak pod wpływem opętania. I właśnie w tej trzeciej części franczyzy odchodzimy od nawiedzonego domu. Nie skupiamy się już na rodzinie zamieszkującej nawiedzoną lokację, a zamiast tego zajmujemy się śledztwem w nadprzyrodzonej sprawie kryminalnej. Śledztwo to oczywiście prowadzą Ed Warren i Lorraine Warren. No i do czego nas ono doprowadzi? Myślę, że wszyscy wiemy mniej więcej, czego możemy się spodziewać. Może jeżeli ktoś nie śledzi mocno e, obecności, to nie brzmi to dla niego jako duża zmiana, ale ja już zacznę, że e, to było czuć, Tak że ten film jest inny, że ma inną konstrukcję, że inaczej w ogóle rozstawia piątki na, na szachownicy, że inaczej operuje postaciami, tak jak pierwszy i drugi film dość mocno e, akcentowały kwestie tego, co się dzieje w tych rodzinach dotkniętych złem i jak gdyby budowały taką naszą sympatię do tych rodzin i my obserwowaliśmy to codzienne życie zakłócane jakimiś tam demonicznymi obecnościami, a nie jako śledztwo było bardziej w tle, tak tutaj to wszystko się odwraca, czyli losy rodziny, w której pojawił się demon, a później właśnie Arnego, na którego ów demon przeszedł. Są bardziej tłem, a na pierwszym planie widzimy jak bohaterowie jeżdżą z miejsca na miejsce, prowadzą śledztwo w terenie, prowadzą śledztwo przyglądając różne akta i tak dalej. No To jest fundamentalna zmiana, bo tego na początku w filmie jeszcze tak nie czuć, bo dostajemy, tak jak chociażby w dwójce mieliśmy Amityville na Dzień Dobry, tak tutaj dostajemy też takie dosyć długie otwarcie, które jest początkiem tej sprawy, bo mamy sekwencję opętania Davida Glatsela i egzorcyzm, który Warrenowie przeprowadzają. No i to jeszcze nie zwiastuje tej, tej zmiany, natomiast wydaje mi się, że właśnie to co wspominasz to jest mega istotne i to wpływa na w zasadzie wszystkie inne aspekty tej produkcji, dlatego że w obecnościach do tej pory dla mnie fundamentem było to, że Warrenowy byli tłem, tak jak wspomniałeś i moim zdaniem te rodziny o te, o, w jedynce Peronowie, w dwójce Hodgsonowie były kluczem. Bo nie wiem, czy, czy też takie mieliście poczucie, ale tam nawet interakcja Warrenów z tymi rodzinami była taka bardzo, bardzo bliska, gdzie oni tam z nimi wręcz zamieszkiwali, funkcjonowali. Z nimi. W pierwszym filmie czy tak. piosenka Elvisa w drugim, tak? To są takie momenty, tak, tak, które tak, zapadają i... w pamięć nawet bardziej niż niektóre takie horrorowe. Dokładnie tak i to jest też coś, co bardzo wpływa na całą oś fabularną tego drugiego filmu, bo ja mam wrażenie, że właśnie tak jak pomimo tego, że jedynka i dwójka kręciły się wokół Warrenów, to mimo wszystko to były filmy o Peronach i o Hudsonach. Dla mnie przynajmniej, a Warrenowie byli tymi osobami z zewnątrz, które po prostu przychodziły posprzątać, tak według mnie obecność trzecia jest filmem o Warrenach w dużej mierze. To jest związane też z tym, że widzimy ich już starszych, widzimy Eda schorowanego po, po zawale, który cały czas trochę walczy z tą swoją słabością i, i tak to jest trochę rozgrywane jakby... Wręcz mógł nie dożyć końca tutaj w tego filmu i dla mnie właśnie to była taka kluczowa zmiana, bo w tym momencie z czystej perspektywy to ja tak stwierdziłem po seansie, że ta trzecia obecność, tak jak spojrzymy sobie na przykład na franczyzę całą mhm. i w kontekście nawet innych filmów, to to jest już właśnie ten etap taki, gdzie dostajemy film dla fanów, że z jednej strony można oczywiście sięgnąć po trzecią obecność autonomicznie, ale wydaje mi się, że przez to, że tutaj postawiono nacisk przede wszystkim na Warrenów, na ich relacje, na to w jakim momencie życia oni są, jak działają itd., itd., to ten film będzie mocno zyskiwał, jeżeli widziało się i jedynkę i dwójkę i lubi się przede wszystkim właśnie te filmowe wersje Warrenów, a przynajmniej tak mi się wydaje, że, że z tego punktu widzenia to jest taki, taka wartość dodana, a jeżeli ktoś tego, tej podbudowy nie ma, jeżeli ktoś nie przeżył tego wszystkiego, co my widzowie, którzy z Warrenami już od wielu lat na ekranie się stykają, no to wydaje mi się, że to może być dyskusyjne. Bo z kolei tak jak to jest prowadzone, to ja mam wrażenie, że niektórych, w niektórych momentach tak jakby trochę czuć, że jest historia jakaś z tyłu, której film od, z oczywistych względów nie wyjaśnia, no bo, no bo po co. Ale tak nie do końca myślę, że dla kogoś, kto by w tej chwili sobie sięgnął po prostu autonomicznie pod ten film, że niektóre rzeczy będą wybrzmiewały. A przynajmniej ja takie wrażenie. Mhm. No ja się zgadzam, wszystko to co mówisz to jest, e, w, tutaj przyklepuję wszystko, mi się bardzo podobało to o czym wspomniałeś, czyli postarzenie tych postaci. Kurczę jak to fajnie wizualnie jest zrobione, przecież Farmiga wygląda kapitalnie jako mm -hmm. Lorraine, Lorraine Warren, e, zupełnie inaczej niż wcześniej, ale ja wam powiem, że mi nie przeszkadzała ta zmiana, bo trzeci raz nie, nawie nawiedzony nie. dom, to znaczy nie mówię, że nie, przeszkadza nie chodzi mi o ich postarzenie, nie, tylko zmiana ogólnie e, całego podejścia do filmu. Trzeci raz nawiedzony dom. nawiedzony to już by... A, chyba nie. Także ja jak najbardziej na tak. Bardziej mo mo może... Znaczy na pewno ludzie będą mieli z tym problem. Czy ja miałem to, nie wiem, że obecność trzecia nie jest tak strasznym filmem. Jest w sumie chyba najmniej strasznym filmem z całego... Mhm. No chociaż nie, czy z całego uniwersum to bym się kłócił, e, bo tu kilka scen jest takich, że można narobić po gaciach, ale to są takie pojedyncze rzeczy, a obecność e, do tej pory, te dwie obecności charakteryzowało to, że one... Nie, znaczy wydaje mi się, że was też. No mnie po prostu tak trzymały w napięciu, jak chyba żadne horrory. Ja, ja miałem stany przedzawałowe na tych filmach, ale nie przez jump Scary, tylko przez to, że po prostu cały czas się czułem jak napięta do granic możliwości struna na tych filmach. I o tym mówiłem wiele razy w wielu podcastach. Nie? Tutaj tego nie ma. W trzeciej części tego nie ma. Są sceny takie, że, o, nie? Że, że że, że jest strasznie. Są naprawdę niektóre fajne sceny, ale to są właśnie pojedyncze Sceny. Nadal może nie walą jumpscarami, bo chyba nie ma tutaj, nie pamiętam, nie, chyba nie, chyba nie ma takich, nie. takich właśnie, to, to nie jest naznaczony drugi, nie? to nie jest ten rodzaj straszenia, no ale nie ma tego, nie ma tego napięcia struny w tej trzeciej i to może być problem dla, dla, dla wielu odbiorców takich, którzy idą i spodziewają się takiego horroru jak do tej pory. No bo nie masz jedności miejsca i, i czasu akcji, no bo jednak te nawiedzone domy i właśnie to o, o czym e, mówiliśmy, że tam były te rodziny w centrum, no to to wymuszało, że w zasadzie nawet jak mieliśmy jakieś tam wycieczki z tych domów, no bo tam zawsze w którymś momencie się coś działo, że wychodziliśmy poza ten nawiedzony dom, no to mimo wszystko to było tak silnie związane z daną miejscówką i daną rodziną, że no tak jak mówisz, ta struna była po prostu przeciągana do, do granic, a tutaj tego nie ma? No bo ta sprawa jest dosyć poszatkowana, wielowątkowa. To śledztwo też ma zupełnie inny charakter niż w tych wcześniejszych filmach. Przy czym ja też tutaj z kolei przyklepuję to, co ty mówisz. Dla mnie jakby samo to, że sięgnęliśmy po inną sprawę, to no tak jak mówię, to akurat mnie nakręcało i wydaje mi się, że w ogóle to był dobry patent. Że na tym etapie jesteśmy już właśnie z tymi starszymi postaciami i że idziemy w takim innym troszeczkę kierunku, pokazując właśnie troszeczkę inne podejście też do, do tej całej tematyki, no bo umówmy się, że tutaj to nie jest tylko kwestia jakby samej tej sprawy, ale też na przykład, nie wiem, głównego przeciwnika, to, to też jest nowum w obecnościach. No do tej mhm. pory to inaczej zupełnie funkcjonowało niż tutaj. Tak, ja też może doprecyzuję, że... To nie jest tak, że ja to krytykuję. Ja po prostu stwierdzam, że mnie to zaskoczyło i tak jak Mando zauważyłeś, dla niektórych to może być problem, że ten film w pewnym sensie oglądamy bardziej jak kryminał, nie? w którym bohaterowie dostają jakieś elementy układanki, jeżdżą z miejsca na miejsce, by zobaczyć pełen obraz, no i docelowo mają się komuś dobrać do skóry, żeby rozwiązać pewien problem. E, tak jak Jerry zauważył, e, mamy tutaj nietypowego antagonistę. No nie będziemy spoilować, więc e, tego wątrość mocno nie rozwiniemy, ale to nie jest po prostu kolejny demon, który gdzieś tam się przypałętał. E, przypadkiem e, mamy też... E, więc właśnie rozbicie akcji nie tylko na większą ilość miejsc, ale też na postacie, które są rozrzucone po tym świecie e, przedstawionym e, więc to też się śledzi troszkę inaczej, właśnie ta strona nie jest taka napięta, to jest bardziej taka intryga kryminalna, gdzie my się zastanawiamy właśnie dokąd nas to doprowadzi i czy naszym bohaterom uda się pomóc Arnemu Johnsonowi. To, co możemy chyba zdradzić, to fakt, że widzimy, iż nasz oskarżony tutaj o później o morderstwo, nasz, morderca zresztą, po prostu rzeczywiście był pod wpływem jakiejś siły nadprzyrodzonej. Tutaj film nie bawi się w żadne subtelności, nie pogrywa sobie z nami. To nie jest tak, że Warrenowie jak gdyby nie wiedzą, czy Arne Johnson po prostu kłamie, bo nie chce zostać skazany za zabójstwo? Czy może rzeczywiście dokonał go pod wpływem e, sił paranormalnych? E, my bardzo szybko ustalamy, że rzeczywiście e, jakiś tam demon, diabeł e, był w to wszystko zamieszany. E, tylko właśnie e, pierwsza rzecz... E, to jest bardziej kryminał, więc tego horroru jest właśnie dużo, dużo mniej. Te sceny takie naprawdę mrożące krew w żyłach. Okej, okay, są takie sceny, ale ze mnie na przykład się znajomi śmiali, że ja w ogóle nie podskoczyłem w kinie. Tak więc to świadczy, tak, znaczy to, to są żarty, tak, ale że słaby horror, <gryw> że on nie skakał w kinie. Było kilka takich momentów, gdzie wiadomo, tak, wstrzymywałem oddech gdzieś tam. No byłem. Pod wpływem tych właśnie, tego napięcia, tych emocji, ale, ale tego było stosunkowo mniej, i też mam wrażenie, że nawet te postacie demoniczne, to z czym walczą nasi bohaterowie, co widzimy na ekranie, że to jest trochę mniej przerażające. Mamy Trochę takiego chorego cielesnego z samymi opętanymi. To, co się dzieje z ciałem, czy to Davida, tego chłopca, czy Arnego, czy potem jeszcze innej postaci, no to, to potrafi wywrócić żołądek na drugą stronę. Jak tam się ich kręgosłupy wyginają i tak no, dalej, ale wiesz, no to w tym samym kibicujemy, nie? to też zmienia po, mm -hmm. s, postrzeganie, nie? że my im kibicujemy, a, a w obecności pierwszej czy drugiej było to takie zło ostateczne, nie, takie, szczególnie w drugiej, no, ten dziadek, no, to, to było po prostu zło, mm -hmm. nie? który siedzi na fotelu. Gdyby on kogoś opętał, jakiegoś bohater, No jeszcze tam był. No, gdyby jakiegoś bohatera opętał, którego lubimy, to jest, to jest właśnie tutaj z, zupełnie inna sytuacja, nie? że te, tego, tego e, głównego chłopaka my widzimy więcej razy dobrego niż złego. Nie? To, to, to, to całe opętanie to są chwile tak naprawdę i, i no nie ma tutaj takiego, takiego zła ostatecznego. Ja pamiętam, jak ja oglądałem dwójkę obecności, ja też oglądałem w domu, też w nocy, tak samo jak trójkę, to ja musiałem wyłączyć. Nie dałem rady. W połowie wyłączyłem, bo mówię, zjadę i rodzina rano wstanie i mnie znajdzie na dywanie leżącego nie? obok laptopa. Obejrzę sobie mówię, drugą połowę dzień później na, na spokojnie, ale obecność nawet jak w dzień oglądałem, to, to no to było niebezpiecznie dla mojego zdrowia. A tutaj, no to tak jak mówisz, nie, nie, nie ma takich momentów, żeby podskoczyć I, i, i, i nawet nie chodzi o to, że to jest tak przedstawione, co w ogóle w samym filmie. Nie ma tego zagrożenia, co w dwóch pierwszych obecnościach, szczególnie w drugiej chyba. Mhm, ale też wizualia, nie macie wrażenia, że są bardziej przystępne? Że, no właśnie w dwójce mieliśmy na przykład tego Crooked Men i tego Starca, a tutaj mamy... Nie wiem, ciało to pielca, że się tak niekonkretnie wyrażę. Znaczy, wiesz, tutaj dwa aspekty. Jedna kwestia, to najpierw się z tym strachem trochę jeszcze rozprawię, zanim ci odpowie na to, na, odpowiem na to drugie pytanie. Dla mnie to jest bezapelacyjnie najmniej straszna obecność. Ja się bardziej bałem nawet na Annabelle Comes Home, które przecież było teoretycznie takim wręcz quasi-komediowym horrorem, ale jak sobie przypomnę akcję z telewizorem na przykład albo z tym pianinem, to po prostu nadal mam ciary, a do jedyn Czyż w szczególności dwójki, bo ja też wyżej oceniam dwójkę obecności, Tu nie ma startu, ale tu są dwie kwestie. Raz ten kryminał, o którym ty mówisz, a przez to, że mamy do czynienia właśnie z zagadką kryminalną, no bo tak ją trzeba czytać, to ta stawka jest dużo mniejsza. Bo to, co ty słusznie zauważyłeś, w dwójkach jakby ten pewien fatalizm taki unoszący się nad tymi rodzinami, to było coś, co robiło niesamowity nastrój. I tutaj też to jest, bo to, to akurat zachowano mam wrażenie z jedynki i z dwójki, że cały czas my jako widzowie mamy wrażenie, że Warrenowy są trochę w dupie że cały czas gonią z tego króliczka, ale nie mogą go dogonić i ten przeciwnik jest przed nimi o kilka kroków. Ale niestety przez to, że właśnie mamy tutaj do czynienia z takim bardziej klasycznym śledztwem, gdzie oni od, od punktu do punktu prowadzą jakieś tam badania, przesłuchania, szukają pewnych faktów itd., itd. no to tego horroru jest mniej, przy czym jak już ten horror się pojawia, to on jest nadal niezły. Tutaj pod tym kątem ja mam wrażenie, że nadal jednak obecność nie idzie właśnie w kierunku takich prostych jumpskerów, bo ja trochę jestem uczulony na to, że, że ludzie zwykli już identyfikować, że właśnie obecność to są tylko jumpskery, A przecież każdy, kto oglądał te filmy, to wie, że właśnie to, to tam One doprowadził do perfekcji, nie no, naznaczony to jumpscare. No tak, tak, No, ale wiesz, ale w takim potocznym rozumieniu, to, to jak ktoś chce użyć teraz argumentu, że horror to jumpscare, to będzie właśnie mówił o obecności, bo jednak naznaczony to jest, wiesz, bardziej nisza, e, według mnie. A, ale tutaj e, mamy naprawdę te niektóre sceny fajnie budowane, ale jeżeli przechodzimy do tej strony wizualnej, to e, ja mam delikatne problemy, bo niektóre rzeczy są super, i na przykład cała ta akcja w prosektorium na mnie działała absolutnie bez zarzutu i uważam, że to świetnie wypadało. Natomiast ja w ogóle ze stroną wizualną, ale też ze stroną taką powiedziałbym trochę formalną, pewnymi zabiegami scenariuszowymi, jak nie wiem, mamy e, takie retrospekcje w e, niektórych momentach, jak e, postaci coś sobie przypominają, to e, niech to nie zabrzmi źle, ale e, mi to trąciło takim trochę telewizyjnym horrorem, e, że, wie, że wiecie, niektóre te, te sytuacje, które widzimy przedstawione na ekranie, e, to, to nie to, że tutaj czuć było, że tam nie wiem, nie było kasy na przykład, że nie było budżetu, że ten film jest tani, ale tak e, Właśnie tu chyba zabrakło te, tego zmysłu reżyserskiego, który by to jakoś tak poprowadził, jakoś tak potrafił nakręcić, potrafił się dogadać z operatorem na przykład, żeby te sceny wypadały fajnie. No i to niestety czasem psuje efekt, bo, bo tak jak jestem w stanie na przykład zrozumieć, że te retrospekcje były po coś, bo, bo my to w scenariuszu mamy jakoś tam uzasadnione, to no przyznam się Wam szczerze, że jak jest ta pierwsza retrospekcja y, tam z młodości, jak się poznali Eddie i Lorraine, to ja się po prostu za głowę złapałem, bo to po prostu jak z Halmarku, nie? Y, to, to, to, wierzyć mi się nie chciało, że, to, że taka sekwencja się znalazła w obecności. No, także z tą stroną wizualną to faktycznie jest dyskusyjnie. Ja z tym nie miałem takiego problemu, bo ja dzień po dniu obejrzałem najpierw spirale, potem Obecność. Ty oglądajesz odwrotnie. Aha, to wiele wyjaśnię. To wiele, wyjaśnia. No. To wiele wyjaśnia. jeszcze chyba nie oglądał Spirali, ale właśnie w Spirali Retrospekcje nie. to jest po prostu... To jest po prostu wow, nie? Także potem jak oglądałem Obecność, to tak w ogóle mi to nie przeszkadzało, nie? Ale pewnie tak jest, jak mówisz, nie? Po prostu moja poprzeczka runęła w piwnicy. Hmm. Nie no, ja z retrospekcjami nie miałem może jakiegoś wielkiego problemu w trakcie sensu, ale zgadzam się, że. E, e, no troszkę. Te, troszkę zaskakują tak, od strony formalnej, e, ale mimo wszystko. Wydaje mi się, że Hawes na stołku reżysera sprawdził się całkiem nieźle, bo współpracował z tym samym kamerzystą, którego nazwiska teraz nie pojma z pamięci, ale z tym samym, z którym kręcił Topielisko i myślę, że oni się w miarę dobrze rozumieją, bo ten film był lepiej ostatecznie nakręcony niż Topielisko. Mm -hmm. Było sporo takich naprawdę ładnych kadrów. Bardzo fajnie też operują chociażby zbliżające tutaj na bohaterów, których emocje są dla nas przecież tak ważne. Mamy bardzo fajne przejścia między światem, nie wiem jak to ująć, między światem tu i teraz, a światem wizji, wizji Lorraine Warren, bo Lorraine tutaj używa tych swoich specjalnych mocy. My widzieliśmy od pierwszej części, że ona jest medium, w drugiej części też troszkę bardziej już ta jej parapsychiczna moc się ujawniała tutaj, jako że po pierwsze prowadzimy śledztwo w sprawie nadprzyrodzonej, a po drugie Ed jest troszkę wyłączony z użycia, jest osłabiony właśnie fizycznie, no i on nie posiada takich moc no to Lorraine tutaj staje się tą mocą napędową całej sprawy. I to ona kilkukrotnie nawiązuje psychiczną więź z nie wiem jak ją tymi fenomenami, które śledzi, śledzą, badają. No i mamy takie przeniesienie się z przestrzeni tu i teraz, na przykład w prosektorium, czy w jakimś budynku, czy w jakimś lesie, do tej samej przestrzeni, ale w innym czasie, albo do przestrzeni troszkę tam zmodyfikowanej. I to wychodzi dosyć płynnie, nie? Tutaj już nie mam no. takiego wrażenia, że, czy, że ani że niski budżet, ani że jakoś niesprawnie to jest zrobione tak od strony technicznej to mi się w miarę podobało. I to też jest całkiem sensownie wplecione po prostu w całą opowieść, to znaczy, nie czuć, że my na moment wskakujemy do innego wymiaru i nie wiadomo dlaczego, po co, i tak dalej, tylko te przejścia są bardzo płynne, aż byłem w szoku, gdy na przykład Lorraine w, w lesie mając pewną wizję i goniąc za nią, i my widzieliśmy, jak gdyby jednocześnie to, co widzi się, to co widziała Lorraine i widzieliśmy Eda oraz pewnego posterunkowego. Czy po prostu detektywa, który, którzy podążali za Lorraine, no to to, jak to zostało zmontowane, dla mnie wow, tak, 5 na 5. Świetna rzecz. No, ta scena w lesie super jest. Bardzo mi się podoba, bo w pierwszej scenie w scenie otwarcia, gdy Lorraine ma jakieś przebłyski, to tak sobie pomyślałem, no kurczę, znowu, bo w zasadzie w drugiej części było to samo, nie? Ona też tam, e, mhm, tam się martwiła o Eda wtedy. No, tak samo jak tu się martwi, nie? Bo, no, no, ale, ale, ale potem jak mamy tę scenę w e, lesie, ona jest świetna. I to, co mówisz, wizualnie ten film jest zupełnie inny niż La I, I to na plus. Jest lepszy. Lepiej wygląda niż tamten film i, i ja na przykład, pomimo tego, że podkreślamy od 20 minut, że to jest inna obecność, że to już nie jest taka obecność jak tamta, to ja przez cały film czułem, że oglądam obecność inną, ale mhm. coś, co pasuje mi do trylogii. Tak, tak jak Jerry, na samym początku powiedziałeś, trochę film dla fanów. No bo, bo może nie dostajemy horroru na ta, tak potężnego jak te dwie pierwsze, ale dostajemy coś w zamian. Dostajemy tych bohaterów, których już lubimy, bo poznaliśmy i się fajnie śledzi. I ja tu czuję spójność na przykład. Obawiałem się tego, że ten film będzie mhm. wyglądał tak. jak La Jarona, a, a wygląda moim zdaniem nadal jak obecność i czuję, że to jest... E część serii. Na przykład w Annabelle tak nie czułem w Annabelle mi się wydawało, że dostawaliśmy, że dostaliśmy trzy różne filmy. Chociaż one były ze sobą powiązane silnie, no może nie jakoś bardzo silnie, ale w pewnym momencie te powiązania wychodziły, były jakieś tam nawiązania do, ale do to były trzy różne filmy, nie? Pod, Co? pod wieloma względami to były, ale to były trzy różne filmy pod no, no, wieloma względami. No ale tam miałeś z kolei stałych twórców, Tam stałych twórców, stała ekipa mm -hmm. tworząca te filmy. Tu się zmieniło, a dla mnie to jest nadal, ja, ja czuję że oglądam obecność I, i dlatego ja się bawiłem całkiem nieźle, bo po prostu lubię obecność, lubię tych bohaterów, lubię, lubię ten klimat, nie, nie, niekoniecznie ten klimat, czy ten też lubię ten, tej, tej napiętej strony, ale ogólnie tych filmów i ja go czułem w tym, w tym filmie. Dlatego to, to jest dla mnie duże zaskoczenie, że um, ten facet zrobił to dużo lepiej. Ci faceci w zasadzie zrobili to dużo lepiej niż um, w topielisku, które było słabe. Mhm. No i tutaj jeszcze, że tak jak kończymy ten segment taki horrorowy, że się tak wyrażę, to wam powiem, że w sumie ten film jest dosyć różnorodny, też mam wrażenie, bo jednak wiecie, na początku mamy ten egzorcyzm, później mamy kwestię tego opętania Arnego, Później mamy przecież tak naprawdę no, róż, różne takie scenki, no bo tam to opętanie to mamy w, w, tego Arnego, no to tam to też są fajne motywy. Najpierw w tym domu, mhm. później na tym drzewie jest fajna scena, która mi się bardzo podobała z tą piwą, piłą łańcuchową. i w później mamy, z mopem. Tak, tak. W więzieniu z mopem to jest w ogóle dla mnie chyba najlepsza scena w tym filmie, tak pod kątem właśnie horroru. Ale z drugiej strony to mamy, wiecie, te, te kwestie takie demoniczne związane z tą sprawą, która jest tą osią z aktu Warrenów. Ale w tym śledztwie Warrenów też są fajne patenty, jak mamy właśnie ta, ta scena w lesie, ta scena w prosektorium. Później mamy w końcówce też całkiem niezłą scenę. Tam jest jeden świetny patent, którego chyba jeszcze nie widziałem w ten sposób zastosowanego. Ja stwierdziłem, że szkoda, że on miga po prostu dosłownie na 30 sekund. Jak nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jest w którymś momencie tak, takie zdublowanie Lorraine zaprezentowane na ekranie. Mm -hmm. świetnie, tak, świetnie tak. to wygląda kapitalna scena dla mnie mm -hmm. I, i wiecie, i tutaj pod tym kątem to jest fajny film, tak po prostu do oglądania, jako taki horror rozrywkowy, bo on cały czas coś ma do zaoferowania, przez to, że skaczemy pomiędzy tymi postaciami, skaczemy trochę też właśnie pomiędzy różnymi rodzajami horroru i, i przez to, to to zainteresowanie jest cały czas utrzymane, także pod tym kątem to też jest całkiem niezłe nie że to, to, to co do mówić, że nie niedostępnie tej takiej, tego przyciągania struny, ale właśnie zadbali o to, żeby się widzowie też nie nudzili, bo mamy po prostu dużo innych atrakcji w zamian. Także pod tym kątem to, to też wydaje mi się, że on będzie nieźle działał na, na wielu widzach. Tak i tutaj też widać, że twórcy znają gatunek, bo mamy nawiązania i do egzorcysty, o czym wspominałeś, co było widać już w kampanii, do egzorcyzmu w Emily Rose, do koszmaru z ulicy Wiązów i pewnie kilku innych filmów. I ja bym jeszcze chciał, żebyśmy poruszyli dwie rzeczy. Pierwsza z nich to kwestia true crime w tym filmie, a druga to, i może od tego zacznę, foreshadowing, bo to też było bardzo ciekawe. Obecność 3 ma troszkę takiego subtelnego foreshadowingu, takiego może wręcz nieczytelnego na samym początku o jednej rzeczy związanej z plakatami na ścianach pokoju Agnego. Przeczytałem dopiero na IMDb, sam tego nie zauważyłem, ale mamy też nie, wiem, to gazebo, które powraca ta altanka nasza. Mamy tabletki, te, które Ed po zawale musi przyjmować i kilka takich elementów, które właśnie wracają, ale niekoniecznie w taki sposób, jakbyśmy się spodziewali. Tak jak Jerry powiedziałeś, można odnieść wrażenie, że Ed po prostu zginie, Także to będzie taki tragiczny, epicki finał tego filmu i twórcy całkiem sprawnie to wykorzystują, tak żeby nie popaść w jakiś e, tani melodramat, czy e, po prostu właśnie wielki finał, o którym będzie głośno, ale który nic nie wnosi, tylko e, robią z tego coś, czego właśnie wręcz bym się spodziewał po obecnej. czegoś, co mi pasuje do dwójki, do jedynki, i fajnie, właśnie domyka cały ten obraz, i tego typu elementów jest tutaj więcej. A druga sprawa to to, właśnie True Crime. Ty powiedziałeś, że troszkę czekałeś na tę rozprawę sądową. Jej tutaj prawie nie ma, tak? Samej rozprawy sądowej nie ma, nie ma. jest bardzo mhm. mało, ale mamy troszkę rozmów z prawnikami i troszkę właśnie tych dyskusji na temat tego, jak przekonać ławę przysięgłych tak właśnie w jaki sposób to przedstawić w jaki sposób zdobyć dowody czy może co lepiej przemilczeć tak żeby właśnie ława przysięgłych nie uznała że ktoś ich robi w konia podobał wam się ten aspekt samego śledztwa i samej sprawy Agnego i procesu i więzienia no dla mnie akurat ten aspekt był przyznam się jeszcze trochę rozczarowujący ja celowo przed filmem nie czytałem nic o tej sprawie, więc założyłem, patrząc właśnie na to, co było w trailerach, że, że mamy do czynienia z tym procesem i to, że tam też się przewijało, że takie pada zdanie, zresztą ponoć autentyczne ze strony Eda, że skoro w sądzie przysięga się każdorazowo na Boga przy zeznaniach, no to czas, żebyśmy też niejako uznali istnienie diabła, i autentycznie liczyłem na to, że dostaniemy coś takiego jak było w Emily Rose, gdzie ten proces był też istotną osią fabularną i tam się bardzo dużo rzeczy działo. Tutaj w zasadzie tego nie ma, z tego punktu widzenia jest to dla mnie rozczarowujące. przy czym, no, umówmy się, to wynikało bardzo mocno ze sprawy, bo jak spojrzymy po prostu na historię, na której to jest oparte, to widać, że w zasadzie, jeżeli chodzi o ten aspekt po morderstwie, czyli ten, ten fragment sądowy, że się tak wyrażę, to tam po prostu nie było w ogóle tego wątku nadprzyrodzonego. Bo oni przekonali prawników, żeby iść w takim kierunku, oni w sensie Warrenowie i sąd od razu to odrzucił. Zresztą tak jak w filmie to jest pokazane. Odrzucił jakby taką linię obrony, no i to był koniec sprawy z punktu widzenia Warenów i wątku nadprzyrodzonego, bo, bo ten proces się już toczył po prostu takim no, normalnym trybem, normalnym torem, że się tak wyrażę. Więc wydaje mi się, że tutaj akurat ten aspekt to może być pewnym rozczarowaniem, jeżeli ktoś się tego spodziewał tak jak ja, no ale no mówię, no, jeżeli nie chcieli za bardzo gmerać przy faktach, no to, to nie mogli tutaj nic poszaleć. I tak troszeczkę poszaleli standardowo, <grafię> także, mm -hmm. także tak. A, a co do tego foreshadowingu, to może za chwilę też ci odpowiem, ale to mam do niech jeszcze przejmie tutaj pałeczkę eee. najpierw. No krótko, bo mi to nie przeszkadzało. Ja się jakoś bardzo chyba nie nastawiałem na sądowy film, może nawet się chyba trochę obawiałem sądowego filmu, chyba nie jestem jakimś wielkim fanem sądowych filmów nie wiem. Chociaż w sumie ich całkiem sporo widziałem i w większości mi się chyba podobały. Eee, nie, nie, no, ale nie, nie, nie, nie mam z tym problemu żadnego. Tyle. Mhm. Ale Mando, bo ty chyba sięgnąłeś po pierwszy film, który też traktował o tej sprawie. No tak jest. On ma, to jest chyba Morderczy Demon, ale to taki MDB podaje tytuł. Nie wiem, czy to w ogóle kiedyś w Polsce było wydane. Oryginalny to jest Morder Demon Case. Film z 1983 roku, telewizyjny, co istotne, Kevin Bacon gra w roli głównej, i tam w zasadzie tego wątku procesu, jeśli o to chcesz pytać, też prawie nie ma. Tylko on ma trochę i inną formułę, bo on się zaczyna od sceny, gdy samochód, ten taki samochód szeryfa, ta, ta, taka duża furgonetka do przewozu więźniów wiezie Kevina Bacona do sądu i, i dziennikarka zaczepia jego obrońcę i on mówi, że ten człowiek jest niewinny, on działał pod wpływem demona, został opętany przez demona i wtedy mamy, wiesz, rok wcześniej, czy tam ileś wcześniej i mamy całą tę sprawę i potem na koniec to się kończy w sądzie, ale to jest dokładnie tak samo, też wtedy odrzucono od razu, dostajemy wyrok, trochę inaczej niż w ułorenów, bo no, to, to, ten film powstał krótko po tej sprawie, więc jeszcze nie było wiadomo, ile on odsiedzi, więc dostajemy tak naprawdę wyższy wyrok niż ten, który nam na koniec podają w obecności, bo on odsiedział trochę krócej. No, ale pod, pod kątem sprawy to, to też, pod kątem filmu sądowego tam nie ma wiele, bo tam naprawdę, tak naprawdę to się skupia ten film w większości na czymś innym. Tam chyba przez godzinę to jest sprawa tego dzieciaka tak jak tutaj to jest rozliczone w samej. tego Davida, tak? no, w samej pierwszej scenie to tam z 50 minut to jest opętanie chłopaczka myślę, że to jest, wiesz, może być spowodowane tym, że ten film powstał krótko po egzorcyście i może chcieli takiego telewizyjnego egzorcystę zrobić um, przy czym no to nie są takie efekty wizualne bo on się w zasadzie prawie nie zmienia ale ten głos ma taki, wiesz, jak Linda Blair w egzorcyście, nie, tam i on trafia tutaj po, po gdzieś tam księża, się nim zajmują są egzorcyzmy, cuda na kiju i, i Kevin Bacon tak naprawdę nie robi tak jak w obecności, nie krzyczy wejdź we mnie, a jego opuść, tylko rzuca mu wyzwanie, że jesteś taki twardy to spróbuj sobie ze mną, czy coś takiego i najpierw ten Ed Warren mu mówi w życiu tego nie rób, nie rzucaj wyzwania demonowi, a on potem jeszcze raz to powtarza i, i, i, i całe to morderstwo też jest trochę inne, wiesz bo tutaj w obecności nam od razu pokazują to, że on ciągle widzi jakieś wizje, że, że gdzieś tam cały czas widzi jakieś demony, a tutaj tego nie ma Kevin Bacon, od tego momentu jest normalny, a zabija kolesia, do którego już wcześniej miał problemy, bo był bardzo zazdrosny. I to jest taka scena, gdzie w, w zasadzie całe morderstwo myślimy sobie, kurczę, bez sensu, przecież tu żadnego nawiedzenia nie ma, a po morderstwie on zaczyna tym głosem mówić, właśnie demonicznym, przez chwilę. <śmiech> Także to takie trochę w sumie, w sumie słabe. Znaczy, to, to spoko film, ale to wiesz, co taki jest telewizyjny z 83. No to wiesz, czego się można spodziewać. Nie? Mhm. W sumie tutaj ten wątek zazdrości w obecności tej trzeciej też się pojawia poniekąd. Tylko to jest tak trochę inaczej rozegrane no to już jak ktoś pamięta scenę morderstwa to, tak, to, to będzie jest takie wiedział niejasne, o co chodzi. Nie? Bo tak człowiek tak, myśli, tak. że może o to będzie chodziło, ale jak gdyby nie. Mhm. Przy czym w tym starym filmie tak nie odpływają, wiesz, jak tutaj, nie? Bo to co mówiłeś, że, że tutaj, no, no tej całej sprawy pobocznej nie ma, nie? czy pobocznej, tej głównej, te, tego całego podłoża, kto za tym stoi i tak dalej, tego całego śledztwa, tego nie ma, nie? No bo to, to, to, to, te nowe obecności są napompowane, nie? Po, po, no. Widza. Tam to może jest bliższe samej sprawie, bo powstało zaraz po, ale też twórcy chyba nie mieli praw, bo tam są pozmieniane wszystkie nazwiska. Nie? Ta cała para Warrenów to, jest, to są Harrisowie, chyba Guy i Charlotte Harris. I, i, I ci, i ci główni bohaterowie też są zmienieni. No nie ma całej tej podbudowy. To jest tylko, tylko się opiera na tych, na wiedzeniu dzieciaka, a potem na morderstwie i trochę sądu. Znaczy tutaj ten wątek tej zazdrości to jest o tyle ciekawy, że na tyle, na ile jak gdzieś tam zacząłem czytać o, o całej tej sprawie, no to akurat to jest coś, co było dosyć istotnie podkreślane w sądzie. W tym sensie, że ten wątek zazdrości był sugerowane jako takie realne, faktyczne, faktycznie to, co spowodowało że doszło do tego morderstwa. Że tam nawet próbowano gdzieś tam udowodnić podobno romans tej Debbie właśnie z tym Alanem Bono. O, to jest w sumie akurat, nie, nie wiem dlaczego, ale to jest chyba jedyna postać z tych głównych, która ma zmienione imię i nazwisko w filmie. Bo on chyba tam był jako Bruno, Bruno Sauls. O, już go tu mam. I właśnie w tej prawdziwej sprawie no to, to ten wątek był bardzo mocno tam podobno maglowany. Więc to myślę, że właśnie to, co ty sygnalizujesz, Mando, że to było tak bardzo na świeżo, no to dlatego po prostu pewnie to było tak przedstawione, nie? Że, że pewnie w sądzie to maglowali, więc oni poszli tym trybem. No tutaj wiemy, że to jest mówię, z, z takie w pewien sposób zatizowane, ale inaczej zupełnie rozegrane. Ale zupełnie, bo też umówmy się tutaj, ten nasz związek młodych, tak, no to jest jako taka piękna, rozkwitająca miłość, a znowu ten nasz landlord to jest taki trochę, trochę znaczy może nie zły człowiek, ale trochę śliski i trochę taki właśnie stary, obleśny który lubi dodatkowo wypić, więc... No, tak, tak, to, to się zgadza. a no w tym starym filmie to był zupełnie inny, wiesz, bo tam to był pracodawca tej dziewczyny i to był taki wiesz, bogaty facet w garniturze, ona chodziła z nim na kolację, bo, bo gdzieś tam rozmowa o pracę, ten Kevin Bacon też był zaproszony, ale to czuł się jako taka, taka, wiesz, biedna sierota przy tym facecie, tam wyraźnie było pokazane, że on do niej no smali cholewy, chociaż też potem się okazało, że, że dużo pije i że jest taki trochę nieprzyjemny. No, ale mówię, no to Kevin Bacon już na tych, na tych kolacjach wyglądał, jakby, jakby chciał mu coś zrobić, nie? no to mówię zdecydowanie pewnie bliższe to jest stanowi faktycznemu niż to co widzimy właśnie w samej obecności, chociaż akurat to, że w ogóle to się pojawia w filmie, w, ten, w tym sensie ten motyw zazdrości to wydaje mi się, że akurat to jest fajny smaczek i to pokazuje, że, że też tam scenarzysta odrobił lekcję bo tutaj jest w ogóle kilka takich fajnych smaczków które nawiązują do, do tych rzeczy, które się faktycznie wydarzyły, bo ta scena na, na drzewie też właśnie to jest jedna, jed, jeden z tych motywów, który też miał miejsce, oczywiście inaczej niż w filmie, ale, ale samo to, że wiecie, że właśnie takimi drobnymi rzeczami to jest podbudowywane, to jest spoko, no ale później to w zasadzie no też tak jak Mando zauważyłeś to idzie w bardzo inne rejony i jest mocno, mocno to rozdmuchane wszystko mm -hmm. i jak mówiłeś o foreshadowingu, jeszcze chcesz coś powiedzieć? Znaczy, jest to krótko tylko, bo jak ty nawiązujesz do tego foreshadowingu, to, to dla, ja mam jakby lekkie problemy, bo tutaj są rzeczy moim zdaniem zrobione lepiej i gorzej. Ten foreshadowing taki, gdzie tam widzimy na początku tą wizję Lorraine, to mi się tak średnio podobało. Mam wrażenie, że to było właśnie tak trochę... To, to jest ten aspekt taki telewizyjny, który mi, mi tak trochę trącił myszką, ale na przykład ten foreshadowing i chociażby w kontekście Eda i paru innych też sekwencji, to było super i dla mnie scena z tabletką na końcu w którymś momencie to była fantastyczna scena, to było tak rewelacyjnie napisane jakby pod, pod postaci i pod całą historię, którą my z nimi przeżyliśmy, że, że wow, aż, aż mnie troszeczkę zamurowało, że to tak fajnie udało się rozegrać, ale to też bardzo duża zasługa Patryka Wilsona i Wery Farmigi, bo my w sumie o aktorstwie w ogóle nic tutaj nie powiedzieliśmy, a no, ja wam powiem, że tak jak do prawdziwych Warrenów można mieć bardzo wiele zastrzeżeń, Słusznie. Nie, to ci ekranowi no, są po prostu fantastyczni, oni rewelacyjną robotę aktorską robią i mm -hmm. też bardzo fajnie ze sobą grają także, także ten, to, to ukoronowanie całego tego foreshadowingu w tej scenie to, to było e, dla mnie wow Tak, o aktorach nie wspominaliśmy no, jak Jerry zauważył Wilson i Farmiga no czuć między nimi genialną chemię świetnie się rozumieją tutaj na planie i jako to trochę starsze małżeństwo E, dodatkowo w sytuacji zagrożenia tutaj sprawdzają się bardzo dobrze i e, no myślę, że prawdziwi Warrenowie też byliby zachwyceni e, tym obrazem mamy też właśnie Juliana Hilliarda w roli Davida, czyli tego młodszego chłopca, który jako pierwszy był opętany, on ostatnio właśnie troszkę wypłynął w porze w, w nawiedzonym wzgórzu a, na na wzgórzu. Tak, się pojawił między innymi i też tutaj sprawdza się bardzo dobrze, ale tak naprawdę wszyscy na potrzeby swoich ról no, zrobili to, co trzeba. Tak, tutaj raczej nikt się nie wybija in minus. Nie ma też może jakichś genialnych, niezapomnianych występów, ale. Wszystko jest naprawdę na wysokim poziomie. Jeszcze ciekawostka, eee, tak jak powrócił dzisiaj ojciec Jerysław, <grafy> w powitaniu tak samo ojciec Gordon powraca w tym filmie. Tak sobie myślę po raz czwarty już? W sumie z Lajoroną to piąty może? <grafy> A to patrz, to ja tego nie wyłapałem akurat. No ja nie wiem, bo może głupka się zrobi, ale kto to jest ojciec Gordon? No ten z początku. I ten, który właśnie był wspomniany w Topielisku. Aha, dobra, tylko wspomniany. Ja bym mogę nie pamiętać, no. No spoko, dobra. Mhm. Nie, to ja przez to, że tych po, po, po, pobocznych to nie widziałem. To... No to tam więcej postaci powraca. No ten, ten ich kamerzysta też powraca, nie? On też był przecież we wcześniejszych mhm. filmach. nie Tak. Córka powraca i to się I chyba córka, zmienia, tak. bo córka to jest aktorka chyba z obecności, nie? Ale nie, z jedynki i dwójki. No, tak, bo tak. Anabel 3 była inna, no ale tam była młodsza, nie. Nie, no tu aktorsko to mówię, nie ma co się pewnie rozwodzić, bo autentycznie ten film stoi właśnie główną dwójką i oni robią tutaj 90% roboty, nawet jeżeli nie 90% czasu antenowego, że się tak wyrażę kolokwialnie, są na ekranie. No dobrze, no to myślę, że w większość wątków wyczerpaliśmy, czy może ktoś z Was ma coś jeszcze na końcu języka, co by chciał dodać, czy podsumowujemy? nic ja, nie myślę, słyszę, możemy tylko posługiwać. głosy w mojej głowie więc <głos> kontynuuję wszyscy już słyszeli, że film polecamy, to jest inna produkcja nadal ją polecamy, więc tutaj nie będziemy się raczej powtarzać, ja bym miał e, zamiast tego pytanie do was co dalej? Nie wiem, chcielibyście zobaczyć Obecność 4? No bo właśnie Haves i One podkreślali, że to miało być takie domknięcie trylogii. To nie wiem, chcielibyście teraz kolejną trylogię z łaganami skupioną na innych sprawach? Czy może poszerzenie uniwersum? Wiesz co, ja cały czas nie mam pomysłu. Gadaliśmy o tym przy trzeciej Anabel i, i wtedy rozważaliśmy, gdzie to by mogło pójść, w jaki sposób się rozwinąć. Ta La Jarona, chociaż to nie był najlepszy film, e, chociaż i tak nie najgorszy z całego uniwersum, jeśli zaliczać by ją do uniwersum, e, pokazała, że możemy pójść w te inne kierunki, że nie tylko sprawy Warrenów, a też jakieś egzotyczne bardziej sprawy. I o tym cały czas mówiliśmy, no ale teraz jak to ukręcono, no to w zasadzie cała, całe uniwersum obecności skupia się na sprawach Warrenów, więc zakładam, że. jeśli jeśli będą powstawać kolejne filmy, to pewnie to nie będzie się jakoś szalenie mocno rozwijać. Nie? Czy kolejne obecności? Ja bym, ja, bym, ja bym przygarnął kolejne obecności. Ja tu nie widzę zamknięcia wątku orenów Ja, ja przygarnę, przygarnę obecność 4 z przyjemnością. Bo w sumie nie widzę, nie, nie widzę jakiegoś pomysłu na, na, na jakąś, nie wiem, taką wiesz, nagle rewolucję w tym uniwersum nie? no dla mnie czuć, szczerze mówiąc że to jest domknięcie trylogii i trochę bym się nie zgodził z tym co Mando mówi, że tutaj nie, nie widzisz domknięcia, bo ja mam wrażenie, że scenariuszowo ten film jest budowany jako właśnie domknięcie wątku Warrenów i trochę nie widziałbym z tej perspektywy kolejnego filmu no bo jednak jak się weźmie jedynkę, dwójkę i trójkę, to ja mam wrażenie, że one faktycznie stanowią jakieś tam zamknięcie, pokazują nam też drogę Warrenów i nie wiedziałbym po co sięgnąć, tym bardziej, że też dyskutowaliśmy sobie trochę prywatnie, że w zasadzie z tych ich najgłośniejszych spraw no to zostaje sprawa Smerlów chyba no i ewentualnie Amityville, gdzie oni w sumie nie mieli jakiejś istotnej roli, ale są też ze sprawą kojarzeni. No tylko, że Amityville, no to tam krę kręcą wibratory z Amityville i y, nawiedzonych policjantów z Amityville i jakiś, jacyś kretyni mają prawa do tej marki, więc nie sądzę, żeby <laughs> łatwo ją puścili z rąk, y, więc to, to, to możemy zapomnieć o tym, że, że tutaj Amityville z Warrenami dostaniemy. Poza tym, nawet jakby kupili, to nie puściliby tego jako obecność raczej, tylko włączyliby serię no Emityville do uniwersum obecności po prostu. Znaczy nową serię, nie? Emityville. Do, do... Dokładnie, dokładnie tak, jak, jak mówisz. A z kolei sprawę Smarłów ja bym ją chętnie nawet i zobaczył, ale właśnie tak trochę nie, nie wiedziałbym, jak to teraz ugryźć, nie? bo właśnie ta czwórka przy tym filmie by mi dziwnie wyglądała, bo, bo po prostu no wiecie, no dostajemy jakieś tam domknięcie tego etapu, no a, a też z tego, co wiemy o tej sprawie Smarłów no to mógłby być bardzo mocno horror właśnie w duchu jedynki i dwójki. No i teraz, no nie wiem, ja tak na dwoje babka wróżyła. Lubię te postacie na ekranie i chętnie bym przygarnął kolejny film, ale czy to jest sens, to szczerze mówiąc nie wiem, bo jakoś mam wrażenie, że mówię to satysfakcjonująco domknęli no a teraz to już byłby taki reset, no i, i trzeba by się znowu cofnąć w, pewnie w czasie bo tutaj już jesteśmy w 81 roku, więc wydaje mi się, że trzeba by się znowu cofnąć się do wcześniejszego etapu ich kariery no, no więc takie to ja nie podejrzewam, wiem, co, no, że to tak mieszane będzie. mam uczucia podejrzewam, że tak będzie, że będziemy się cofać eee, i dostaniemy może filmy też wiesz, poboczne, ale więcej Warrenów w nich, bo, bo, bo to też się rozwijało z czasem żebym teraz nie no w takiej zakonnicy by, była klamra warrenowa, no oni nie byli tam bohaterami no bo to się dużo wcześniej działo w Anabel 4 mieliśmy do warrenów Ale, o, mieliśmy przy, przy, postaci przy, przepraszam, wpadnę ci tylko w słowo Smarlowie to jest 86 to, to już od razu Aha, no mam no odpowiedzieć na swoje głupoty, które gadam czyli nawet się nie trzeba cofać bo to jest no, późniejsze znaczy wiecie, no jeżeli chodzi o pomysły, no to właśnie Smagrowie, nie wiem, początki współpracy Eda z Kościołem i tak dalej. Tutaj myślę, zresztą my o tym mówiliśmy przy naszych prelekcjach, fakty i mity, tak, że my tutaj bierzemy część faktów i wokół tego budujemy sobie historie filmowe, więc jeżeli chodzi o wszystkie sprawy, w które zamieszani byli Warrenowie czy to towarzystwo parapsychiczne, z nimi związany, no to pewnie można by jeszcze budować masę historii w oparciu o to. Nie wiem też, czy te filmy powstaną, ale cały czas w planach na IMDb jako zadeklarowane, tak ogłoszone są właśnie The Crooked Man i Zakonnica 2. Więc kto wie, mam nadzieję, że akurat zakonnice to powinni zakopać, żeby ludzie o niej zapomnieli, ale The Crooked Man'a to bym chętnie zobaczył, szczerze mówiąc. I kolejną obecność też, też. tylko mam nadzieję, że właśnie nie zrobią z tego Emityville. Mówię teraz o serii, tak? o tym co się dzieje z prawami, czy nie z prawami, tylko co robi się z prawami do Emmitville, tylko, że będą tworzyć jednak takie filmy, które nawet jak będą poboczne i słabsze, no to będą miały jakąś fabułę, a nie będą no, tylko wykorzystywały jakiegoś słowa z franczyzy w tytułach. Tylko jednak będą się jakkolwiek broniły samodzielnie. No dobrze. No to w takim razie cóż. Mando ma w sumie kilka figurek do zrobienia, nie? Jeszcze dzisiaj trzeba podłożyć tu i tam. A Jerry jeszcze ma kilka egzorcyzmów na głowie, więc będziemy się powoli żegnać. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Dziękujemy. Dzięki, dzięki. A Wam kochani dziękujemy za uwagę. I tradycyjnie już, klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.